Wspierała kobiety? Dobre sobie, pomyślała z przekąsem Matylda, słuchając wykładu szefowej. W żadnym razie nie uwłaczam pani jako kobiecie, pani Matyldo, ale na litość boską, jakim cudem pani wyszła za mąż? To było małżeństwo aranżowane? Zobaczyła pani męża podczas ślubu? Pani zagrywka była żałosna. Tak samo jak moje przebranie. Ochrona nie chciała mnie wpuścić do klubu. Broniła się nieśmiało. Klientka powiedziała, że mąż chodzi na dziwki, więc co pani chciała na siebie włożyć? Habit? Nie znam gustu pana Dąbka. Może lubi pani Matyldo. Pani sytuacja nie jest najlepsza. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że zareagowałam szybko. Przebrałam się, weszłam do klubu, namierzyłam obiekt i nawiązałam znajomość z gadatliwym barmanem. Gdyby obiekt był Dąbkiem, mogłabym uzyskać na jego temat sporo informacji – Niekorzystny zbieg okoliczności. Tylko bez zbiegów okoliczności, dobra? Mareczek zawalił, ja też, bo powinnam teczkę dać pani, a nie jemu. Teraz za to ma pani i teczkę, i mareczka. I do tego dostanie pani klientkę. Pani Dąbek już wie, że pani przyjedzie. Jest wściekła, ale za bardzo denerwuje się z powodu męża, by wybrzydzać. Zgodziła się na współpracę, zwłaszcza, że nie zapłaci nam ani grosza, a zaliczkę już jej zwróciłam, co oznacza, że pracuje pani... Za darmo. Nie przesadzajmy, pani Matyldo. Stawka podstawowa nie jest wysoka, ale nie może pani oczekiwać więcej, skoro firma musi pani zapłacić z własnej kieszeni. O, zdziwiła się Matylda. Jednak mi zapłaci? Czyli tylko Mareczek pracuje za darmo? Ten benzwał też dostanie swoją stawkę godzinową. Nie chcę, żeby mi zwiał do innej firmy albo robił fuchy na boku, ale tego niech mu pani nie mówi. Niech się trochę pomartwi. Jest za dobry, żebym go wywaliła na zbity pysk. Chociaż powinnam. Zresztą trochę w tym mojej winy, bo jest pieprzonym technikiem, a nie detektywem. Dlatego to pani prowadzi sprawę, a Mareczek ma pani czyścić buty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jasne? czy wczoraj nie dostałam Mareczka, bo sama mam za mało praktyki do samodzielnej pracy? Mareczkowi praktyka, jak widać, nie pomogła, a pani ma rację co do jednego. W zaciemnionym, zatłoczonym i głośnym klubie znalazła pani faceta ze zdjęcia i nawiązała kontakt z możliwym źródłem informacji. Całkiem nieźle, jak na skopaną akcję. A teraz do roboty. Czy to komplement? zastanawiała się Matylda, bez słowa wychodząc z gabinetu Skinęła jeszcze głową na pożegnanie Bo szefowa po wydaniu polecenia Połączyła się z sekretarką I kazała przynieść sobie jakieś dokumenty Ręką tylko wskazując Matyldzie drzwi Jakby ta nie wiedziała, gdzie się znajdują Mareczek czekał na korytarzu oparty o ścianę Jedziemy do Renaty Dąbek Poinformowała go o tym, co już wiedział Ale skoro miała dowodzić, to musiała się wprawiać – Ja prowadzę – dodała z uśmiechem. – Duśka, do boju! – zawołała w duchu, maszerując raźnym krokiem przez korytarz. Mareczek podążał za nią bez słowa protestu. – Czy powinniśmy zabrać ze sobą jakiś sprzęt? – zapytała go jeszcze, nim wsiadła do windy. Przytrzymała drzwi na wypadek, gdyby jego odpowiedź była twierdząca. – Rozmowę dobrze byłoby nagrać, jeśli klientka się zgodzi – Mam dyktafon w telefonie. Salomea nie oszczędzała na sprzęcie. Służbowe komórki napakowane były dodatkowymi funkcjami, jak szpiegowskie gadżety. I kamerę, i aparat. Podstawowe rzeczy, obojętnie wzruszył ramionami. Nie rozumiał, czym tak się zachwyca Matylda. Westchnęła, ale nie skomentowała jego słów. Jej prywatny telefon nie miał ekranu dotykowego, takie cuda nie były na jej kieszeń, ale podobnie rzecz się miała z pierwszym telefonem komórkowym. Najpierw cena zaporowa, a potem grosze. Za kilka lat taki telefon będzie miało każde dziecko. Teraz wielką frajdę sprawiało Matyldzie korzystanie z ekranu dotykowego w telefonie służbowym. — Mareczek, czy Salomea nazwywali, jak nie znajdziemy domka? Zapytała, gdy wysiedli z windy na podziemnym parkingu biurowca, gdzie stała Dusia. To możliwe, przyznał z westchnieniem. Problem z Renatą Dąbek polega na tym, że tej kobiecie poleciła nas żona jednego z większych klientów biura. Chodzą razem na jogę czy pilates, jakieś takie babskie zajęcia. Tamta firma raczej z nas nie zrezygnuje, ale niesmak może pozostać. I nie zapominajmy, że część naszych klientów od spraw gospodarczych zatrudnia nas potem do celów prywatnych, a to też nie są małe pieniądze. Pokiwała głową. Wyjaśniło się, dlaczego Salomea wczoraj tak ją ucisnęła. Ręka rękę myje, jak głosi przysłowie. — Powiedz mi coś — poprosiła. — Dlaczego uznałeś, że facet, który wychodził od klientki, to jej mąż, a nie na przykład agent ubezpieczeniowy? Spojrzał na nią ironicznie. — Poważnie pytasz? Zdumiał się, że sama na to nie wpadła. — A czy ty całujesz agenta ubezpieczeniowego w usta? — Nie mam takiego zwyczaju — przyznała z uśmiechem. — Nie sądzisz jednak, że to zastanawiające? Dlaczego kobieta, która jak najszybciej chce się pozbyć zdradzającego ją męża, całuje go w usta na pożegnanie? — Sądziłabym raczej, że będzie unikać takich gestów. Spojrzał na nią krzywo i dopiero po dłuższej chwili odpowiedział. — Może dla zachowania pozorów? — Może. — ona sama nie całowała własnego męża, który jej nie zdradzał. Zdradzającego? Pychnęła <śmiech> Prychnęła gniewnie, jakby problem dotyczył jej osobiście. Po jego trupie i na jego pogrzebie. Godzinę później Matylda zaparkowała dusie na chodniku przed domem klientki. Dzielnica domków jednorodzinnych nie należała do tych najnowszych, z nowobogackimi willami, ale domy były ładne, zadbane, niektóre dwupiętrowe. Dzielnica lekarzy i prawników, pomyślała, wciskając guzik na domofonie. Wurtka otworzyła się niemal natychmiast. Dąbkowa musiała nas wypatrywać, uznała Matylda, wchodząc śmiało na chodnik prowadzący wprost pod drzwi wejściowe, które otworzyły się, nim doszli do jego połowy. No nareszcie, przywitała ich kobieta. Wchodźcie, wchodźcie, ponagliła ich. Mimo natarczywości w głosie, na jej twarzy widać było zmartwienie, a nie złość. To dobrze, pomyślała z ulgą Matylda. Wolała uspokajać zdenerwowaną klientkę niż wściekłą. Mareczek chyba był podobnego zdania, bo usłyszała, jak odetchnął. Spojrzała na niego przez ramię. mrugnął pokrzepiająco, zatem i z niego musiało zejść napięcie. Renata Dąbek wprowadziła ich do przestronnego pomieszczenia z wielkimi oknami, przez które widać było taras i ogród. Pokój, skąpo umeblowany, pełnił funkcję jadalni połączonej z salonem. Dwie trzecie powierzchni zajmował owalny stół i dwanaście krzeseł. W pozostałej części stał niewielki, okrągły stolik, sofa i dwa fotele. Na ścianach wisiały obrazy i kilka pojedynczych półek zapełnionych książkami. Nie było żadnych szaf, regałów czy komód Proszę usiąść Powiedziała klientka Opadając na jeden z foteli Sięgnęła po leżące na stoliku papierosy Szlak Nie paliłam od roku i co mi z tego przyszło? Ten łajdak doprowadza mnie Do rozstroju nerwowego Nie dość, że się szlaja To dziś nie wrócił na noc Bardzo mi przykro Powiedziała ze współczuciem Matylda Siadając naprzeciwko pani domu — Rozumiem, że nigdy wcześniej się to nie zdarzało. — Oczywiście, że się zdarzało! — wykrzyknęła. — Ale rano zawsze wpadał do domu, przebierał się i potem szedł do pracy. A dziś wcale nie wrócił. Matylda przyjrzała się uważnie klientce. Dąbkowa miała ze czterdzieści lat, nie więcej. Ciemne włosy i oczy, blada cera, drobna budowa ciała. Trudno było nazwać ją pięknością, ale z pewnością była atrakcyjną kobietą. Nie jest pani w typie mojego męża, stwierdziła nieoczekiwanie klientka. Szefowa nie znalazła nikogo, kto by się lepiej nadawał? Pani też nie jest w jego typie, pomyślała złośliwie Matylda, przypominając sobie przebranie, które wczorajszego wieczora wymyśliła jej przełożona. Niestety, odrzekła z westchnieniem. Pani zlecenie było tak nagłe, że musieliśmy improwizować, nie nazywałabym tego w ten sposób. Jakim cudem doszło do tak koszmarnej pomyłki? Facet nawet nie jest podobny. Obawiam się, że... Matylda umilkła. Pytanie kobiety sugerowało, że nie miała pojęcia o zdjęciu, które zrobił Mareczek. Spojrzała na niego ostrzegawczo, postanawiając na razie zostawić to dla siebie. Klientka nie powinna wiedzieć, że oni wiedzą. Otrzymałam tylko ogólny rysopis – Akcja była tak nagła, że nie przekazano mi fotografii pani małżonka. To akurat było prawdą. Nie dostała jego zdjęcia. Mężczyzna pasował do opisu. Nie dodała, że niemal tak samo jak jedna czwarta obecnych w klubie gości. Jak pani trafiła do tego klubu? Dociekała z nieskrywanym niepokojem kobieta. No cóż, zawahała się, nie wiedząc jak wybrnąć z sytuacji. Mareczek miał śledzić Mateusza Dąbka zaraz po jego wyjściu z domu, więc śledził. Tylko, że śledził prawdopodobnego kochanka, który ulotnił się przed powrotem małżonka klientki. Nic dziwnego, że Dąbkowa była tak wściekła, gdy na nagraniu zobaczyła swojego absztyfikanta zamiast męża. Powinna się cieszyć, przynajmniej jeden facet jest jej wierny, pomyślała z przekąsem Matylda. — To moja wina — odezwał się milczący dotąd Mareczek. Zobaczyłem samochód ruszający spod pani posesji, więc pojechałem za nim. Akurat tu dotarłem i wystraszyłem się, że się spóźniłem, a pan Dobek mi ucieknie. To całkowicie moja wina. Obawiam się, że śledziłem przypadkową osobę nie mającą nic wspólnego z naszym zleceniem. Tak, na to wygląda. Obrzuciła ich nieufnym spojrzeniem. Pojechałam prosto do klubu i Wyszło jak wyszło, powiedziała Matylda. Bardzo panią przepraszamy za tę sytuację. Nie wiem, czy kolega śledził pani sąsiada, czy agenta ubezpieczeniowego, ale to nie jest teraz istotne. W tej chwili najważniejsze jest znalezienie pani męża. Dąbkowa zgasiła papierosa i spokojniejszym już ruchem wyjęła z paczki kolejnego. Nie zapaliła go jednak, tylko trzymała między palcami, wyraźnie nad czymś się zastanawiając. Jesteście zobowiązani do zachowania dyskrecji, prawda? Zapytała po dłuższej chwili W czasie, który ilustrowała ich wzrokiem Jakby chciała ustalić, co tak naprawdę wiedzą Zgadza się Tak długo, jak długo jest pani naszą klientką Oczywiście nie możemy zatajać przestępstwa I musimy współpracować z organami ścigania Gdyby zaszła taka konieczność Ale w pozostałym zakresie może pani na nas polegać — zapewniła ją Matylda. Mareczek tylko mruknął coś na potwierdzenie. Miał asystować, więc asystował. — Czyli sprawy poufne pozostają poufne? — Dokładnie tak — odrzekła Matylda. — I gdyby pani zeznawała w sądzie, to nadal takie są. Matylda nie była pewna, jak ma odpowiedzieć na to pytanie. — Gdybym miała zeznawać w sądzie na temat pani męża, musiałabym mówić prawdę. – oświadczyła. – Ale odpowiadałaby pani tylko na pytania, czyż nie? – Owszem – zgodziła się mniej pewnie. – I znając prywatne szczegóły mojego małżeństwa, nie musiałaby pani wyjawiać tego, o co pani nie pytają, czyż nie? – Chyba tak. Ta deklaracja chyba nie do końca uspokoiła Renatę Dąbek i Matylda domyślała się dlaczego. Klientka obawiała się, że podczas ewentualnego procesu Detektywi mogą ujawnić jej własne poczynania. Zapaliła papierosa, przyglądając się uważnie obojgu przybyłym. No dobra, zadecydowała nagle. Bierzmy się do roboty. Mąż nigdy wcześniej nie wywinął takiego numeru, żeby nie pójść do pracy i wyłączyć telefon. To do niego tak niepodobne, że zgłosiłabym zaginięć na policję, gdybym sądziła, że je przyjmą. Obawiam się, że jeśli nie jest chory czy niepełnosprawny, Policja nie ma powodu przypuszczać, że padł ofiarą przestępstwa. Trzeba odczekać 48 godzin i dopiero wówczas sporządzą protokół i wrzucą na dno szuflady. Przerwała jej Dąbkowa. Proszę mi nie wmawiać, że policja potraktuje tę sprawę jako priorytetową. Nie jestem głupia. Im szybciej zaczniemy go szukać, tym lepiej, stwierdziła Matylda. Chcę wiedzieć, gdzie jest i co robił. Ze szczegółami, zaznaczyła klientka. Zaraz odeślę zaliczkę. Będę miała pewność, że pracujecie jako detektywi, a nie osoby prywatne. Zależy mi na poufności. Mąż zajmuje ważne stanowisko. Nie chcę, żeby wyszła z tego afera, która mu zaszkodzi. Co się z nim rozwieść, a nie go zniszczyć? Musi z czegoś płacić alimenty, pomyślała Matylda. Musi z czegoś płacić alimenty, powiedziała klientka, nie ukrywając swoich zamiarów.